Każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy, bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani, Jak napisano, a jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny, że nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie, mówi bowiem Izajasz, Panie, którzy uwierzy zwiastowaniu naszemu, wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. W tym wierszu jest taka bardzo ważna rzecz, która jest napisana, że Bóg zbudził go z martwych, do tego potrzebna wiara, bo wszyscy ludzie umierają i wszyscy wiedzą, że Pan Jezus też i zmarł, ale że Bóg zbudził go z martwych, do tego potrzebna jeszcze większa wiara, bo jeszcze nikt z ludzi nie zmartwychwstał. Sam, żeby sam osobiście mógł zmartwychwstać, nie było czegoś takiego. I tym samym właśnie Bóg zbudził go martwych. Wiemy, że na innych miejscach Słowo Boże mówi, że, że Pan Jezus sam zmartwychwstał. I do czego jest potrzebna wiara? Abyśmy mogli właśnie w to uwierzyć. Każdy, kto Chce być zbawiony, to swoimi ustami ma wyznać, że Jezus jest Panem i że i musi uwierzyć w sercu swoim. A dziesiąty wiersz mówi odwrotnie. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Widzimy, że najpierw jest głosowane słowo, a później w tym dziesiątym wierszu my mamy to urzeczywistnić. W naszym życiu. I są dwie rzeczy, które musimy zrobić: musimy uwierzyć i musimy wyznać. Przykład na taki fakt: Pan Jezus pokazał w Ewangelii Łukasza w siódmym rozdziale. jest ten fakt o tej kobiecie, która przyszła do domu Faryzeusza, a Pan Jezus tam, to jest 7 rozdział 36 wiersza Ewangelii Łukasza. I Pan Jezus tutaj właśnie mówi do Szymona, że <Ky> pierwszym wierszu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. I tak dalej. Chodzi mi tutaj o to, że Pan Jezus pokazał tutaj ten fakt, że ona, ta niewiasta, tą rzecz wyznała, chociaż nikt nie słyszał tego głosu. I później Pan Jezus mówi, odpuszczono jej liczne, e, odpuszczone są Twoje grzechy. I współbiesiadnicy rozmawiali między sobą, Któż jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. I w 50. wierszu Wiara Twoja zbawiła Cię, iść w pokoju. I tego faktu, tej rzeczy, U tej niewiasty w ogóle nie słychać ani jednego słowa. A Pan Jezus potwierdza to, Że jej grzechy zostały odpuszczone I że została zbawiona. Dlaczego? Chodzi mi o to słowo, bo bardzo miłowała, ale. Nie wiem, jak to w tym samym zdaniu jest. Nie wiem, może to przy innej okazji. Czyli to jest 47, wiersz 748. Ja. odpuszczono jej liczne grzechy bo bardzo miłowała aha on to mówi do Szymona i zaś potwierdza tą rzecz mówiąc do niej widzimy, że Pan Jezus sam osobiście tą rzecz wyjawia na światło dzienne ta niewiasta nie powiedziała ani jednego słowa a on to pokazuje i tak musi się stać z nami nie tylko możemy wyznać przed kimś Ale ten fakt musi też stać się przed Bogiem. I też jedną rzecz chcę tutaj też zauważyć, że w tym dziesiątym wierszu jest ta prawidłowość, która, którą każdy wierzący człowiek robi. Najpierw wierzy ku usprawiedliwieniu i wyznaje ku zbawieniu. To znaczy, najpierw musi być człowiek zbawiony, żeby mógł to wyznanie złożyć. I tak właśnie jest. Tak też i radujemy się z tego. Jeżeli ktoś chce być ochrzczony, to wiemy, że taki człowiek, który chce ten fakt zrobić, chce wejść do wody i pokazać to przed wszystkimi, przed aniołami i przed całym światem, to tym samym najpierw musi być człowiek to zbawiony i później Fakt ten dokumentuje przez wyznanie y, tego faktu i wchodzi do wody i jest, można powiedzieć, ochrzczony. To jest wyznanie. To jest tylko wyznanie. To nie jest, można powiedzieć, zbawienie. Nikt, ja to oczywiście, y, nie ma nic, nic mówię o, tutaj o chrzcie, ale ten fakt jest ze sobą zespolony. Jest wiara i wyznanie. mi przyszło na myśl, teraz akurat jest ten miesiąc, w którym przychodzą te święta w tym świecie Bożego Narodzenia i wszyscy się mocno z tego powodu jakoś tam cieszą. Owszem, nie zaprzeczamy temu yy, zdarzeniu. Yy, Podczas tak jak na szybko przejrzałem, to dwie Ewangelie, czy tam trzy w dosyć obszerniejszy sposób to relacjonują, a już na przykład Ewangelia Jana w ogóle to jak gdyby w jakiś sposób skraca, do tego że jest napisane na początku było słowo, a słowo było Boga. Ono było na początku, w nim było życie a życie było światłością ludzi. Wystąpił człowiek posłany od Boga, ten przyszedł na środowisko, aby zaświadczył światłości. I tak dalej. I tylko momentu praktycznie jedno zdanie, a słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i urzodziliśmy chwałę Jego. Skraca to do, do minimum, jak gdyby, owszem, żeby nam pokazać, w jaki sposób się to stało i na, to na, tak naprawdę, co było przyczyną tego, żeby się powstało. Ale w żadnym miejscu nam to nie mówi o tym, że to jest właśnie tą rzeczą, które y, potrzebujemy wiarą przyjąć, że, że to jest nam potrzebne do zbawienia. Tu właśnie w tych słowach jest bardzo jasno pokazane, ale co powiada Pismo, Blisko Ciebie jest Słowo w ustach Twoich, w sercu Twoim, to znaczy Słowo wiary, które głosimy i dalej jest właśnie to sedno pokazane. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. I tak chciałem tylko zaznaczyć pokrótce, że cały świat żyje, można powiedzieć tak trochę w oderwaniu czymś innym. Nie tym, co mówi Słowo Boże. Nie tym, jak gdyby, co pokazuje Pan Jezus. Nawet łotr na krzyżu wyraźnie to pokazał, że uwierzył w tego, że ten jest niewinny, po czym wskazał, że jeśli będziesz w królestwie Ojca swego. Czyli On uznał to właśnie zmartwychwstanie. Pana Jezusa już w tym momencie, że On ani nie pozostanie na tym krzyżu, ani w grobie, ani nigdzie indziej, właśnie tylko, że pójdzie do Boga Ojca, czyli że zmartwychwstanie i tam będzie tym Królem, tym Panem, który będzie miał moc właśnie cokolwiek dla Niego uczynić, bo jeśli by w to nie uwierzył, to w życiu by nie mówił takich słów do Pana Jezusa, że wspomni na mnie, jak będziesz w Królestwie Ojca swego. I tu właśnie nam jest podobna rzecz pokazana, że Wyznasz, że Jezus jest Panem. Jezus jest tym, który zwyciężył śmierć, który właśnie przezwyciężył szatana, którego Bóg wzbudził z martwych. Zbawiony będziesz. Właśnie to jest podstawowy warunek, który tutaj Słowo Boże stawia na pierwszym punkcie. Kto może być zbawiony i co do tego jest potrzebne, aby być zbawionym? obfitości serca usta mówią. To już wielokrotnie było w różnych miejscach pisma podkreślone. W jednym z takich miejsc, gdzie Paweł mówi podobną rzecz, to jest drugi Koryntian 4 rozdział 13 werset mając zaś tego samego ducha wiary jak to jest napisane uwierzyłem przeto powiedziałem I my wierzymy i dlatego też mówimy, więc z pustego i Salomon nie naleje. Jeśli nie ma wiary, to nie ma też co powiedzieć. Jest to naturalna rzecz i to właśnie w dziesiątym wersecie jest podkreślone, że sercem się wierzy ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku potwierdzeniu tego faktu, ku zbawieniu. Jest to jedna całość. I jedenasty werset mówi, każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. I tutaj myślę, że powinniśmy być ostrożni w takim rozdzielaniu życiorysu Pana Jezusa, bo pierwszy Tymoteusza 3 rozdział 16 werset mówi, że tutaj pierwszy Tymoteusza 3 rozdział 16 werset bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności Bóg, który objawił się w ciele został usprawiedliwiony w duchu ukazał się aniołom Był zwiastowany między poganami. Uwierzono w niego na świecie. Wzięty został w górę do chwały. Tak jak byśmy chcieli teraz się przyczepić tego fragmentu, to byśmy powiedzieli, że w ogóle yy, śmierć krzyżowa tu nie jest prawie, że wcale zaakcentowane jest zaakcentowane właśnie objawienie się w ciele a potem wzięcie w górę do chwały, do nieba i zwiastowanie tego faktu. Więc nie można w ten sposób zbyt daleko iść. Chrystus cały od momentu, kiedy w przedwiecznej wieczności już w radości myślał o synach Ludzkich, tak jak czytamy w przypowieściach ósmy rozdział, radował się nami aż do przyszłej wieczności przez wszystkie fakty, które tutaj Pismo nam o nim objawia, jest niepodzielne i nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast te święta w świecie, no to wiemy z Pisma, że datowanie jest kompletnie niebiblijne, Jeśli byśmy chcieli wyliczyć to, to kiedyś mieliśmy taką okazję. Zbyszek o tym mówił i wychodziło, że to było w przełomie września i października, gdy można by powiedzieć, że to było święto namiotów i pierwszy rozdział Jana zresztą o tym mówi, że namiotował między nami, że słowo zamieszkało, czyli namiotowało między nami. I tutaj, wracając do tego Rzymian 10, musimy widzieć, że to jest obietnica, która nikogo nie ogranicza i nikogo nie wyklucza. Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie jest tak, jak uczą różnego rodzaju dziwne grupy, że dzielą, ludzi wierzących na jakieś kategorie. Nie. Każdy, kto w niego wierzy, dostaje tę samą cząstkę zbawienia, taki sam dział zbawienia, tę samą nadzieję. I właśnie dwunasty werset jeszcze mocniej to podkreśla. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden Jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Właśnie ta siła tego przekonania, że każdy jest oparta na bogactwie Pana, który jest bogaty dla wszystkich. Jeżeli by dla jednego wierzącego było tak, a dla drugiego mniej, a dla innego więcej, to byłby to bluźnierczy Pomysł, że nagle Panu zabrakło, dlatego, który dostał mniej. Nie, on jest chętny dać każdemu bez wypominania i bez ograniczeń. Ja tu chciałem uzupełnić moją wypowiedź, że na pewno nie chciałem powiedzieć, że yy, narodzenie Pana Jezusa nie jest ważne, bo jeśli nie ma narodzenia Pana Jezusa jako człowieka, to nie ma automatycznie zmartwychwstania. Jedno z drugim bardzo blisko się wiąże i, i to każda Ewangelia oczywiście to potwierdza. Aczkolwiek chciałem powiedzieć, że nie można stanąć, można powiedzieć tylko na tym, że Pan Jezus się urodził i świętujmy to i na tym koniec, bo właśnie Słowo Boże pokazuje, że to jest można powiedzieć początek tego, co ma jak gdyby na celu Pan Jezus w ogóle w swoim życiu na ziemi pokazać. To szczególnie też e, rzeczywiście ważne, bo e, Słowo Boże e, mówi śmierć pańską mamy opowiadać, czyli właściwie mamy mówić o Jego śmierci, a nie mówi e, opowiadajcie Jego narodziny. Oczywiście Biblia to też mówi, były proroctwa na ten temat, ale mamy mówić o Jego śmierci. E, czy też, jak tutaj czytamy, e, że Bóg Go wzbudził z martwych, czyli nie wystarczy powiedzieć, czy wierzyć w to, że Jezus e, zwany Jezusem z Nazaretu żył. Kiedyś e, był w Jerozolimie. To za mało, żeby być zbawiony. Bóg nie przyznaje się do tego, kto wierzy, że Jezus kiedyś żył na tej ziemi. Widzimy, że Bóg raczej mówi o podsumowaniu tego życia, czy jakie ono miało sens, czyli umarł. To znaczy, że był tą ofiarą, umarł za grzechy, że jest to wystarczające, że Bóg usprawiedliwia na podstawie tej ofiary, czy też, że z, powstał z martwych, a więc nie był to tylko zwykły nauczyciel, czy mistrz, choć też był, ale był kimś więcej. Jest tym, który panował nad śmiercią, który przyszedł, można powiedzieć, żywy, ze śmierci, który jest Panem a więc jest ponad wszystkim i czyni, co zechce, który jest nawet Panem chwały, czyli Panem nieba. Widzimy, że tutaj chodzi o to, o to żeby w sercu mieć rzeczywiście, że Chrystus jest Bogiem po prostu. Jest tym wszechmocnym Zbawicielem. I to apostoł chciał bardzo podkreślić właśnie, że ten Wielki Zbawiciel, czy Bóg poprzez tego Wielkiego Zbawiciela Dokonał tego zbawienia, i to mówi dla tej przeciwwagi, tej nierozsądnej gorliwości, o której czytaliśmy wcześniej. Czyli, że Żydzi bardzo chcieli przestrzegać tych różnych szczegółów przepisów Starego Testamentu. Okazuje się, że Bóg to całe to zbawienie dokonał przez Chrystusa, i teraz cały czas powtarza się ósmy wiersz: czytamy: Usta w ustach Twoich, w sercu Twoim. Dziewiąty wiersz, ustami wyznasz, uwierzysz w sercu. Dziesiąty wiersz, sercem wierzy się, ustami wyznaje się. Jedenasty wiersz, kto wierzy, czyli znowu serce. Trzynasty wiersz, kto wzywa, czyli usta. Czternasty wiersz znowu, jak mają wzywać, czyli usta. I dalej, jak mają uwierzyć, czyli serce. Cały czas Te dwa elementy, serce i usta, serce i usta. Dla y, przeciwwagi, czy odróżnienia od tego, co y, y, każdy religijny człowiek myśli, muszę to zrobić, muszę to zrobić, muszę tam iść. <grym> Oczywiście to ma wagę w życiu wierzącego, ale to nie jest powód y, bycia, czy argument do tego, żeby być y, zbawiony. <grym> y, Może i to jeszcze warto powiedzieć, że sercem wierzy się w jego usprawiedliwienie, ustami wyznaje się o uzbawieniu. To nie znaczy, że to są jakieś dwie różne czy odrębne rzeczy. To są może dwie strony tej samej sprawy. Tak to rozumiem, że usprawiedliwienie to jest bycie czystym, zbawienie to jakby najkrócej no, bycie w niebie. A więc jeśli wierzę, jestem czysty. Jeśli wyznaję, mam ten bilet do nieba. To tak jak ten łotr, będziesz ze mną w raju. Te dwie rzeczy jakby w tym momencie miał obiecane. Jesteś czysty, będziesz robił ze mnie. I mamy właśnie coś ciekawe, to właśnie argument dla Żydów, dwa cytaty ze Starego Testamentu z Izajasza i z proroka Joela które potwierdzają tę myśl, żeby jakiś ortodoksyjny Żyd nie myślał, że ten Paweł to tutaj szaleje. Tylko właśnie są cytaty z uznanych wielkich proroków. Już Izajasz mówił, że kto w niego wierzy, wierzy, nie będzie zawstydzony. I prorok Joel mówił, kto wzywa. To jest właśnie bardzo ciekawe, że ten cytat z proroka Joela następuje po tych zapowiedziach wylania Ducha Świętego, po tych znakach i cudach, które mają się dziać. I kiedy słońce przemieni się w ciemność, księżyc w krew, to, to jest czas ucisku, ta druga połowa. A więc takie, taki widziany znak nadchodzącego sądu Bożego, To tak jak syrena w mieście. I potem następuje właśnie trzeci rozdział piąty wiersz, czy też w innym tłumaczeniu drugi rozdział 32 wiersz. Wszakże każdy, kto będzie wzywał. I tu chodzi o to, że ten każdy odnosi się do Żyda i do nieżyda. Nie tylko każdy Żyd, który będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie wybawiony, ale też i nie Żyd. I wiemy to też z nowego testamentu, choćby z 25 rozdziału w Ewangelii Mateusza, że jest mowa o tych, którzy będą tymi, którzy będą pomagać tym przyjaciołom Pana, czyli Żydom, ci, którzy nazwani są owcami, a więc nie Żydzi, poganie. Oni zostaną też usprawiedliwieni, to będzie na koniec ucisku czy też choćby i objawienie 7 rozdział, jest o tych, którzy przychodzą z Wielkiego ucisku i tam są wymienieni ludzie z każdego języka narodu, a więc także nie Żydzi. Czyli każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, każdy człowiek, bez względu na to, czy jest Żydem, czy nie, będzie wybawiony. Teraz może jeszcze raz chciałbym to powtórzyć, co było mówione w ostatnią środę, co też jest dla nas zmagających się każdego dnia w tym życiu, że nawet kiedy żaden człowiek nie jest w stanie nam pomóc albo nie jesteśmy w stanie nikogo prosić o pomoc, to ta, to, to słowo obietnicy dla nas ciągle jest aktualne. Onu ma moc. Kto wzywa imienia pańskiego? Bóg mu przyjdzie na ratunek. W tym dzisiejszym świecie techniki się wiele może zachwycać. Z jakimś samochodem wyposażonym wiele urządzeń elektronicznych wszystko fajnie działa jakie to jest no, wydaje się wielkie coś a spójrzmy właśnie sobie jakby tutaj na takie urządzenie tak jak te słowa y, dziewiąty czy dziesiąty jak to wszystko właśnie działa najpierw słyszymy Ewangelię uwierzymy i później wyznajemy. Tak to po prostu działa w prosty sposób. Tak to jest. No nie ma inaczej jak. Usłyszymy, uwierzymy w to. Rzeczywiście, tak jak już wspomniałem, ten łotr, on uwierzył, też i wyznał. Inaczej nie mógłby nic powiedzieć, gdyby rzeczywiście szczerze nie uwierzył. Mówimy tutaj, też to, są, od, od, od, to mówi o szczerym y, uwierzeniu. Bo na przykład ktoś mi się powiedział, wierzę w Pan Jezusa. Wcale w sercu tego nie ma. To, to, to jest żadne wyznanie. To się przed Bogiem w ogóle nic takiego nie liczy, że ktoś sobie powie. To są po prostu puste słowa. To rzeczywiście ktoś tam, tak, ten łot rzeczywiście się przyznał. Ale też mamy takie tutaj to. Yy, bo jeśli ustami w sumie wyznacz, że Jezus jest Panem. Co to znaczy, że Panem jest? Otwórzmy sobie. Ewangelię Łukasza, 6 rozdział, 46 wiersz. Pan Jezus mówi, dlaczego mówicie do mnie Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię. I później Pan Jezus przedstawia e, w pierwszej kolejności, e, bo pokaże wam do kogo jest podobny ten, ten, ten, ten człowiek. I pierwszy to jest ten, który e, się kopał, dokopał, założony na fundamencie i ten dom się ostał, a drugi, który na piasku i upadek był zupełny. I teraz spójrzmy sobie, widzimy te dwa, te, te, te dwa przykłady i teraz sobie spójrzmy co z powrotem na jedenasty wiersz. Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. I teraz z powrotem możemy zobaczyć, który to będzie ten przykład, ten pierwszy, prawda? Co? Na tym fundamencie prawdziwym na Panu Jezusie postawił swój dom, Ten nie będzie zawstydzony właśnie. Tak to w prosty sposób możemy to y, widzieć. To też wiadomo, że i dalej w życiu, to może te wiersze działają cały czas. Do nas one mówią, do nas y, się odnoszą. Ale właśnie, ten nie będzie zawstydzony ten, kto uwierzy w pana Jezusa, kto na Nim właśnie to postawi wszystko, kto Mu uwierzył. przykładem też jest oczywiście młodszy syn ojca, który jednak miał to cały ciężar w win i grzechów i już tam przy korycie ze świniami sobie przypomniał miłość ojca i mówi, ilisz tu najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę, pójdę, wstanę, pójdę. Widzimy, że on jednak Miał zaufanie, miał wiarę w swojego Ojca, że go nie wyrzuci i bez chleba i głodnego go nie wyrzuci z powrotem. Dlatego, że przyznał się do swojej winy i tam też mamy wyznanie, mamy wiarę i mamy wyznanie. I przychodzi do Ojca, Ojcze, yy, nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Tak. Mamy wyznanie i mamy nagrodę. Tam też widzimy zbawienie. Starszy syn jednak wolał być w polu, w świecie, z przyjaciółmi i jego dom ojca i serce ojca go nie obchodziło i dlatego widzimy, że on właśnie będzie zawstydzony. Ten starszy syn nie miał wiary w Boga, ale miał tylko wyznanie miał tylko żeby powiedzieć, dobrze mu się mieszkało. Dzisiaj wielu ludzi dobrze im się mieszka w naszym kraju nazywają się chrześcijaninami, ale w żadnym razie nie są zbawieni, bo kiedy staną przed obliczem Pana i Boga i sędziego, ten, który mógłby ich zbawić, to niestety będzie ich sądził, to wtedy ci ludzie nie będą mieli nic powiedzieć dlatego, że nie zostali umyci myci krwią Jego, Pana Jezusa, i nie wierzyli w doskonałe Jego dzieło i nie, nie dali się uratować. Tak właśnie. I nie wzywali imienia Pana. Takżeśmy słyszeli w ostatnim niedzielę, że właśnie ludzie, którzy nie umią się modlić, to niech się tak modlą, jak nie umią. Tak. To jest też bardzo dobrze, żebyśmy też i umieli yy, nie tylko dobrze się modlić, ale też nie umieli się modlić i Bóg takich modlić wysłucha. Ваш твір ⁇ номер 207. Я